Tomasz Słodki, witam Państwa. W studiu Jurek Błaszczyk i Czarek Abramowski Witajcie panowie. Witamy. Dzień dobry. Pan y, Jurek trochę opalony. Narty? Ja z nart wczoraj, tak. Wyjątkowo w zimie się opalałem, a nie w e, Egipcie. Ale dziś nie będziemy o nartach rozmawiali, a o wyprawie do jaskini Sabakha w Meksyku. Na początku stycznia ta tak. wyprawa się odbyła. Proszę powiedzieć, co udało się zdobyć i ile trwała ta podróż. Wyprawa zaczęła się 9 stycznia. Spędziliśmy około trzech tygodni na miejscu, eksplorując najpierw jaskinie treningowo, jaskinie wokół Playa del Carmen na półwyspie Jukatan, a później w okolicach Meridy właśnie jaskinie H. To, co udało nam się zrobić, to po pierwsze zweryfikować ukształtowanie terenu i poprawić mapy, które zostały nam przekazane przez poprzednie ekipy. Jaskinia nas zaskoczyła wielkością na głębokości około 100 metrów, praktycznie rzecz biorąc napotkaliśmy na grotę, jaskinie, korytarz wielkości boiska piłkarskiego. Tego, żeśmy się nie spodziewali, był na tyle długi korytarz, że w zasadzie nie pozwolił on nam na eksplorację w całości, co było naszym zamierzeniem. Natomiast udało nam się wytyczyć nową drogę do Głębiny, która najprawdopodobniej wiedzie do dna jaskini Sabakha. Udało nam się też zeksplorować nowy korytarz na głębokości 60 metrów, taki dziewiczy, który, do którego jeszcze nikt wcześniej nie wpłynął. No i w zasadzie tyle. W ten sposób skończyliśmy kończyła się jakby ta eksploracyjna część projektu. Czyli jeszcze raz, ile metrów udało się Państwu zdobyć? My dotarliśmy w korytarzu głębokim do głębokości 130 metrów. Praktycznie rzecz biorąc doszliśmy do wniosku, że mimo, że wykonywaliśmy pewną pracę, bo wytaczaliśmy nową drogę, w związku z tym trochę nam to zajęło czasu, ale nawet gdyby nie ta praca, bylibyśmy w stanie dojść do głębokości najwyżej 150 metrów. Głębiej się po prostu nie da, jest potrzebne tak naprawdę zastosowanie tam skuterów podwodnych to też jest dosyć ryzykowne, bo nie są one przeznaczone na takie głębokości lub systemu obiegu zamkniętego, który też poniżej takiej głębokości jest niebezpieczny. Generalnie, rzecz biorąc, eksplorowanie dna Sabach H, wydaje się w tej chwili przedsięwzięciem no, karkołomnym i, i, i trudno przewidzieć, czy w najbliższym czasie którykolwiek ekipie da się z, uda się zweryfikować rzeczywistą głębokość tej jaskini. Ostatnim razem, kiedy spotkałem się z panem Jurkiem, opowiadał mi, jak ciężkie jest przygotowanie do takiej wyprawy, ale opowiadał także o tym, że co ileś metrów trzeba zmieniać to, czym oddychamy. jak było. oddychamy tym razem? Jakby mógł pan pokrótce, panie Czarku, przypomnieć, jak było? W zasadzie tak samo. To no, znaczy, czy nurkuje się w jaskini, czy, czy w oceanie, w morzu, w jeziorze, no nadal to jest woda. Ten proces jakby zanurzania i wynurzania występuje w ten sam sposób. W przypadku nurkowań głębokich, w zasadzie powyżej 40-50 metrów, zaczyna się stosować inne mieszanki oddechowe niż powietrze. Przy zanurzeniu, a przy wynurzeniu, z czym większej głębokości, czym dłuższy czas pobytu jest tam w środku, tym wymaga to częstszej zmiany Gazu na, na, na coraz to tak zwane miksy dekompresyjne, które właśnie pozwalają nam skrócić ten proces dekompresji, czyli pozbywania się tego gazu, który jest w naszym organizmie rozpuszczony. Mhm. A jak zmienia się ten gaz? To jest tak, że ma się kilka butli na sobie i co chwilę podpina się inny wężyk w inne miejsce? Czy jest to już bardziej zaawansowana technika? ma się kilka butli na sobie. No, w przypadku jaskini niestety jest to ograniczenie ze względu na, na, na wielkość gabaryty samej jaskini i jakby możliwość płynięcia dużą ilości butli. Część butli się deponuje przy linach, część butli zabiera się ze sobą. I sam proces jakby zmiany to każda butla ma zamontowany tak zwany automat oddechowy, pierwszy, drugi stopień, zakończony drugim stopniem z ustnikiem i to się w zasadzie zmienia w ten sposób butle, czyli po prostu inny jakby automat się do buzi wkłada. Z tym związana była dosyć taka mrożąca krew w żyłach przygoda, która spotkała na ostatnim nurkowaniu. W czasie tego projektu mieliśmy przygód mnóstwo i pod wodą, i nad wodą. Dramaturgia, że tak powiem, była dosyć, dosyć duża, natomiast e, jeśli chodzi o to, co powiedział Czarek, jeśli chodzi o zmianę gazów, ponieważ nie mogliśmy zabrać ze sobą wszystkich butli, ze względu na przedłużenie, opóźnienie projektu, nasz zespół supportujący musiał wrócić do Polski, to zostaliśmy sami. No i żeby te wszystkie mieszanki, które będą nam potrzebne na wyjście z, z tej głębiny, mieć jakby pod ręką, musieliśmy je powiesić na linię, która gdzieś tam sobie z. Wisała dyndała po środku akwenu na głębokości około 60 metrów. Problem polega na tym, że saba przywitało przywitała nas z bardzo złą widocznością w tym roku. Znaczy w zeszłym roku, ja byłem w sierpniu, była przejrzystość po prostu idealna, a tutaj w styczniu nagle okazał się tak naprawdę męt, którego ciężko było w ogóle cokolwiek zobaczyć. No i właśnie na tym ostatnim nurkowaniu, wychodząc z czarkiem, zależeliśmy, tak naprawdę nasze życie zależało od butli, które wisiały sobie na, na głębokości 60 metrów na linie, której po prostu nie było. Widać. I stanęliśmy tak naprawdę pod ścianą dosłownie studni Sabak H, wypatrując gdzieś w głębinie jakiekolwiek znaku tej liny i zupełnie nie mogliśmy ich widzieć. Tak naprawdę podjęliśmy decyzję, że Czarek zostanie przy ścianie i będzie oświetlał latarką swoje miejsce, że wiem, gdzie wrócić, a ja płynąłem tak naprawdę na chybił trafium, licząc na to, że gdzieś te butle uratujące nam życie się znajdą. No i udało się znaleźć, tak, że w ostatniej chwili tak naprawdę już na oparach gazów płynąc gdzieś tam błysnęła w oddali butla i... i, i i udało nam się do nich dopłynąć i rzeczywiście zacząć tą dekompresję w szelinie. Natomiast to jest jakby taka rzecz, która nas rozczarowała, Tak widoczność w jaskini, która teoretycznie w całym Jukatanie wynosi po prostu kilkadziesiąt metrów i nie ma żadnego problemu z przejrzystością. Tym razem w Sabak ha i rozkładający się glony, i chmura siarkowodoru na właśnie głębokości 60 metrów i haloklina, czyli granica wody słodkiej i słonej spowodowały, że praktycznie nie było nic widać. Ale coś panowie zobaczyli? Siebie nawzajem. Generalnie tak, to znaczy to, co Jurek powiedział, kiepska była widoczność jakby w samym tym etapie studni, czyli zanurzeniu do 100 metrów, szczególnie w tych, w tych płytszych właśnie tam, gdzie spędzaliśmy później wynurzając się dekompresję. Natomiast głębiej już wchodząc jakby w kierunku samych korytarzy i w kierunku jakby tej takiej strictej jaskini, tam widoczność troszeczkę polepszała się. Oczywiście jak to w jaskini woda jest czarno i oświetlone jest, jakby jasne jest to, co, co oświetlimy swoimi lampami. Natomiast tutaj był problem taki, że, że, że nie jest, jest potężna. Nie widać ścian, nie widać sufitu. Płynie się nad takim szaro-brunatnym, mulistym dnem, co powoduje, że nie ma takiego efektu, jak jest w większości cenotów w Meksyku, gdzie, gdzie światło odbija się od, od jasnych, wapiennych ścian i powoduje takie rozświetlenie. Tam po prostu te światło jakby czarna dziura wchłaniała. Czyli było widać coś, które takiego miecza świetnego na ileś tam metrów i później nagle on się kończył. Przez to, mimo że tam już troszeczkę lepsza była ta woda, widoczność jednak tak czy inaczej ta iskina taka dosyć była ponura, że jakby mi ciemna. A ile ma temperatury taka woda na tych głębokościach? Tam jest bardzo ciepło w porównaniu z polskim morzem, czy polskimi jeziorami, czy nawet Morzem Czerwonym o tej samej porze roku. Z tego, co pamiętam, przy samej powierzchni temperatura wody dochodziła chyba do 30 stopni, 28, coś takiego. Natomiast na, na tej głębokości 130 metrów spadała raptem do 26-25. Także jeśli chodzi o komfort termiczny, to było nam jakby bezproblemowo ciepło cały czas. Widzę zdjęcie z wyprawy, wszyscy uśmiechnięci, mnóstwo tubylców. Tak, tak. Widzę kamerę telewizyjną, czyli pojawiła się też ekipa lokalnej telewizji zapewne. Tak, byliśmy ku naszemu zaskoczeniu w ogóle bohaterami dni dookoła Meridy i włącznie z tym, że ludność okoliczna woła za nami Polakko, Polako, Polako, Wuzo, Zabakha na ulicy, bo poznawali nas, bo było rzeczywiście duże zainteresowanie tym, że ktoś z Polski chciał przyjechać, pierwsza taka ekipa, która zeksplorowała w zasadzie mało uczęszczany, nieturystyczny region i cenot w Meridzie, więc i zainteresowanie Towarzystwa Speleologicznego i Ekologicznego i Telewizji i Prasy Meksykańskiej było bardzo duże, włącznie z właśnie zainteresowaniem okolicznej ludności, to nas zaskoczyło tym najciemniejszym na ostatnim nurkowaniu wyszliśmy w środku nocy i po prostu huknęły brawa chyba ze stu osób, które dookoła całego tego akwenu z okolicznych wsi i miasteczek się, że tak powiem nam tam kibicowały, co było bardzo miłe. Wróćmy jednak do tego zdjęcia i kamery, bo to też wasza kamera o, na no, miejscu tak. była, tak? Tak, była z nami ekipa trzyosobowa pod przewodnictwem Jacka Szymczaka, który jest autorem, realizatorem filmu z mojego rekordowego nurkowania w 2007 roku, filmu pod ciśnieniem, który miał niedawno emisję w TVN Turbo i w telewizji publicznej. Pomagał mu Piotr Grawender, który był operatorem Konrad Dubiel, operator kamery podwodnej i chłopcy przez cały okres filmowali wszystkie nasze zmagania pod wodą, nad wodą. W większości czasu doprowadzając nas do białej gorączki. <Nie Okey> <ali> Ale dzięki temu cała ta dramaturgia przejścia, które mieliśmy, bo problemów, jak mówiłem, mieliśmy całą masę włącznie z tym, że chyba czterokrotnie zatrzymywała nas policja, wojsko na. Boisko, na Granicy nas przeszukiwało w poszukiwaniu narkotyków. Zabiera nam tablice rejestracyjne, dowody <głos》> samochodu, gazy, które żeśmy zamówili, opóźniły się o wiele dni, a te, które przyszły, były nie takie jak trzeba i trzeba było wszystko odwracać. No, logistyka była rzeczywiście strasznie trudna i, i, i projekt był dużo trudniejszy ostatecznie niż mi się wydawało. Co wydawało mi się wręcz niemożliwe, jak, jak go planowałem Natomiast efekt końcowy na filmie będzie rzeczywiście chyba, chyba bardzo ciekawy Bo dzięki temu, że tam się dużo działo nad wodą i pod wodą Bo aha, jeszcze zapomniałem powiedzieć, że pod wodą też mieliśmy problemy właśnie z planowaniem tych nurkowań Z długością korytarza, włącznie nawet z wypadkiem na przedostatnim, bodajże czarych nurkowaniu Kiedy jeden z naszych nurków supportujących zaplątał się w linę jaskiniową I odplątując go ja musiałem ją przeciąć, dlatego później musieliśmy poprowadzić drugi raz tą linię. No, no, nie wszystko jest na filmie, ale większość rzeczywiście tych wydarzeń się znajdzie. Film ma mieć swoją premierę na jesieni tego roku i, i myślę, że będzie ciekawym dokumentem dla nienurkujących głównie, bo staramy się robić takie filmy, które oglądają ludzie, którzy się na tym nie znają, a nie tylko pasjonaci nurkowania technicznego czy jaskiniowego. ile panowie przygotowywali się do tej wyprawy? Z jednej strony całe życie, bo gdzieś do, do, do etapu tak no, dosyć ekstremalnych nurkowań i, i ze, względu, ze względu na głębokość i względu na środowisko, jakim jest, jakim jest jest jaskinia. Takie przygotowania mm, długo trwają, natomiast stricte, nazwijmy to do tego projektu, przygotowywaliśmy się mniej więcej kilka miesięcy wcześniej, począwszy od przygotowań aerobowych, siłowych, takich tutaj jeszcze w Warszawie, skończywszy przez dwutygodniowy taki obóz szklaniowy, który zrobiliśmy sobie w Egipcie, w Dachab, gdzie żeśmy testowali nowe elementy sprzętu, w jaskiniach oczywiście egipskich nurkując, gdzie testowaliśmy nowe jakieś konfiguracje i, i, i odświeżaliśmy jakby procedury w naszym zespole, jeśli chodzi o nurkowanie w życiu bardzo ważne są cele. Um, rozumiem, że ten cel, do którego przygotowywali się panowie całe życie, został osiągnięty, a co dalej? Co dalej? No na pewno są, są plany na następne projekty. Może w tej chwili jeszcze nie możemy... Możemy? Nie możemy. możemy. Widzę. Kolega podpowiada, że możemy, to, to może Jurek więcej powie, ja Tylko ja tylko dodam, że oczywiście że oczywiście następne projekty takie czy nie inne będą. Zapewne także będą to projekty jaskiniowe. Być może one będą związane z, ze zmianą trochę naszego sprzętu, który używam na obiegi zamknięte, na, na być może użycie i trochę zdobycie doświadczenia z poruszeniem się skuterów. W, w jaskiniach, więc jakby tutaj troszeczkę, jeżeli nam się uda ten sprzęt update'ować, znaleźć odpowiednich sponsorów, to na pewno następne projekty ruszą i być może, kto wie, podejmiemy jeszcze walkę właśnie z, z jaskinią sabakha. Zdominował Pan Pana Czarka. Możemy, możemy, możemy, więc słuchamy. W tej chwili w fazie rzeczywiście planów nie jest to do końca projekt zamknięty. Jeszcze nie ruszył, ale w zasadzie ruszy na dniach, więc myślę, że można powiedzieć w lipcu tego roku podejmę z pomocy Czarka próbę pobicia rekordu Polski w nurkowaniu głębinowym. No to trzymamy kciuki, żeby się udało. Będziemy oczywiście podsłuchiwali e, przygotowania do tego wydarzenia. Dziękuję bardzo Czarek Abramowski i Jurek Błaszczyk z niezwykłej Wyprawy, już w Warszawie, ale opowiadaliśmy oczywiście o jaskini Sabak H w Meksyku. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękuję.